To są informacje Polskiego Radia 24. Ewakuacja bloków w małopolskich Wadowicach w piwnicy znaleziono granaty. Zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. Marszałek Sejmu rozważa komisję śledczą w sprawie afery Zonda Krypto. W szpitalach powiatowych trwa czarny tydzień. Przed 12.00 symboliczna minuta ciszy. Minęła 11.00. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Granaty przyczyną ewakuacji jednego z bloków na osiedlu Kopernika w Wadowicach w Małopolsce. Podczas sprzątania piwnicy przynależnej do mieszkania komunalnego pracownicy miejskiej jednostki odkry, odkryli leżące w niej pociski. Na miejscu są już wszystkie służby. Dotarł także patrol pirotechniczny. 35 osób musiało szybko opuścić swoje mieszkania. Na razie nie wiadomo kiedy będą mogli do nich wrócić. Lawinowo rośnie liczba pokrzywdzonych w aferze zonda krypto. Do prokuratury zgłosiło się już ponad tysiąc osób. Pochodzą one z całej Polski, mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, która prowadzi śledztwo, Michał Binkiewicz. Są to zawiadomienia złożone bezpośrednio w prokuraturze regionalnej w Katowicach, ale także zawiadomienia, które trafiają z całej Polski. Pokrzywdzeni składają zawiadomienia w jednostkach policji najbliższych miejsca zamieszkania, a te następnie trafiają do sygnatury postępowania prokuratury regionalnej w Katowicach. Kilka dni temu premier Donald Tusk szacował, że liczba pokrzywdzonych w sprawie giełdy Zonda Krypto może sięgnąć 30 tysięcy osób, a straty mogą przekraczać się 300. 150 milionów złotych. Powołanie Komisji Śledczej w tej sprawie rozważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Minuta ciszy przed szpitalami to kolejny punkt czarnego tygodnia w szpitalach powiatowych. To protest przeciwko pogarszającej się sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia. W budżecie NFZ brakuje nawet 18 miliardów złotych na ten rok. Symboliczna minuta ciszy odbędzie się przed szpitalami powiatowymi o 11.45, mówiła Aleksandra Giczewska ze Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śledztwa. To też symboliczny gest, ale ważny głos w dyskusji o konieczności wprowadzenia realnych, systemowych rozwiązań dla ochrony zdrowia. Sytuacja szpitali powiatowych jest dziś najtrudniejsza od lat. Leczymy pacjentów, ponosimy wszystkie koszty, a wciąż nie mamy pewności kiedy i w jakim zakresie otrzymamy za to zapłatę. Postulaty protestu szpitali powiatowych popiera naczelna izba lekarska, mówił jej prezes Łukasz Jankowski. Dzisiaj lekarze, pielęgniarki nie wyjdą w sposób zorganizowany przed szpitale, ale nie oznacza to, że nie zgadzamy się z postulatami. Wręcz przeciwnie, stoimy ramię w ramię z dyrektorami szpitali, którym chcemy przekazać. Nie ma szpitala bez lekarza, bez pielęgniarki, nie ma szpitala bez dyrektora, ale co najważniejsze, nie ma szpitala bez pacjentów. I dzisiaj to o pacjentów toczy się gra. Dodajmy, że Czarny Tydzień nie ma wpływu na pracę szpitali. Placówki, które biorą udział w proteście są w większości oflagowane, a część personelu ma założone czarne koszulki. Akcja przebiega pod hasłem Szpitalne łóżko poczeka. Choroba nie. Minął trzeci tydzień obowiązywania pakietu CPN, ceny paliwa niżej. Dziś kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą maksymalnie 5 zł i 95 groszy, czyli o 5 groszy mniej niż wczoraj. Rzecznik Grupy Orlen Mateusz Witczyński powiedział w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że bardzo duży skok sprzedaży paliw widać było pierwszego dnia obowiązywania pakietu. Z czasem sytuacja się ustabilizowała również w regionach przygranicznych. I tutaj...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 zachodniej granicy jest delikatnie bardziej dynamiczna niż średnie dla całego kraju, natomiast nie widzimy żadnych niepokojących sygnałów, które wymagałyby interwencji. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr oleju napędowego kosztuje dziś nie więcej niż 6,75 zł, czyli aż 17 groszy mniej niż we wtorek. Sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej może się wiązać z wysokimi karami. Kolejne elementy, które mogą dowodzić o istnieniu życia na Marsie zostały odkryte przez amerykańskiego łazika. NASA poinformowała, że naukowcy przeprowadzili w tej sprawie eksperyment chemiczny, nigdy wcześniej nie realizowany na innej planecie. Jak podkreślił zespół kierowany przez NASA, odkryte cząstki organiczne nie stanowią ostatecznego dowodu na istnienie życia w przeszłości, ponieważ mogły one powstać bezpośrednio na czerwonej planecie lub trafić na nią wraz z meteorytami. Dowodzi to jednak, jak dodali badacze, że te istotne wskazówki dotyczące historii Marsa przetrwały na jego powierzchni przez ponad 3 miliardy lat. Naukowcy uważają, że w tamtym okresie powierzchnia Marsa była w znacznej mierze pokryta ogromnymi jeziorami i rzekami wypełnionymi ciekłą wodą, kluczowym składnikiem życia jaki znamy. O 2012 roku, kiedy to w danym dnie jeziora, nazywanym kraterem Gal, wlądował łazik Curiosity. Od tamtej pory poszukuje śladów ewentualnego życia z przeszłości. Ten ważący tyle co zwykły samochód łazik zabrał ze sobą dwie fiolki ze specjalną substancją chemiczną, która umożliwia rozbicie materii organicznej w celu ustalenia jej składu. O czym donosił nasz korespondent z za oceanu Jan Pachlowski. To były informacje Polskiego Radia 24. Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie i północy kraju, tam do 17 stopni. Na pozostałym obszarze Polski termometry pokażą średnio od 11 do 15 stopni. Póki co słonecznie w niemal całym kraju. Chmurzyć może się nieco po południu, ale padać nie powinno.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 A w stanie dnia zaczniemy od gospodarki, łączymy się z Katowicami. Trwa tam 18. już edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jest z nami Marek Klapa. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam ze słonecznych Katowic. Dobrze, to już wiemy, że w Katowicach jest słonecznie. To Teraz jeszcze wyjaśni, czym tak naprawdę jest Europejski Kongres Gospodarczy. Krzysztofie, bez dwóch zdań, to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. Odbywa się co roku, już od kilku lat w katowickim e, spotku oraz przede wszystkim w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To jest taka potężna, futurystyczna bryła i tutaj właśnie teraz e, słychać puls światowej gospodarki. Skąd ten skrót? Choć oficjalnie organizatorzy promują na świecie angielski skrót e, EEC, e, to w Polsce utarło się to polskie EKG. To łatwe do zapamiętania, e, bo mówi się, że podczas tego e, wydarzenia. Sprawdza się tętno polskiej i europejskiej gospodarki i to tętno jest sprawdzane dzisiaj właściwie od godziny dziesiątej, bowiem o dziesiątej, mniej więcej godzinę temu. Rozpoczęła się sesja inauguracyjna Europa w świecie, pozycja Europy w świecie konfliktów, rywalizacji i napięć, a także polityka Unii Europejskiej wobec mocarstw i tutaj takie słowa jak sprawczość, decyzyjność, podmiotowość w polityce międzynarodowej odmieniane są przez wszystkie przypadki. W tle oczywiście wielka gospodarka i wielkie pieniądze i to jest EKG w pigułce, impreza, która regularnie odbywa się od 2009 roku i dzisiaj mamy początek 18 edycji. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, 18 edycja i do tej pory bywało tak, jeżeli mnie pamięć nie myli, wyprowadźmy z błędu, że na tych, na tych imprezach dotyczących właśnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego no, tam zawsze była naprawdę imponująca frekwencja. Jak jest w tym roku? Nie inaczej będzie w tym roku. Wyobraź sobie, że w 2009 roku, kiedy EKG startowało, wtedy pamiętam tę liczbę. Mówiliśmy o tym, że do Katowic przyjechało 3000 osób i wtedy mówiono o sukcesie. Dzisiaj już ta frekwencja jest szacowana na mniej więcej 15 tysięcy osób i dosłownie pół godziny temu przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym widziałem kolejkę, która miała chyba kilkadziesiąt metrów tutaj do bramek. Ogromne zainteresowanie i widać, że centrum wypełnia się teraz publicznością zarówno reprezentującą duże firmy, jak i małe startupy, a także świat polityki. Posłuchajmy pana Wojciecha Kuśpika, pomysłodawcy, ale także głównego organizatora tego wydarzenia.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 A to co najciekawsze w, podczas tego kongresu oczywiście przedstawiamy na antenie Polskiego Radia 24. Przez trzy dni do piątku będziemy relacjonowali dla Państwa najważniejsze tematy i wnioski z tegorocznego kongresu. To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo e, tegoroczne hasło kongresu to jest e, siła dialogu. Bardzo ładne, ale też bardzo ogólne określenie. To prawda. No to teraz może bardziej precyzyjnie o czym będziemy mogli usłyszeć? I powiem Ci szczerze, że ja mam taki problem zawsze na EKG, bo chciałbym mieć dar bilokacji. Wyobraź sobie, że o 12.30, kiedy rozpoczyna się taka pierwsza duża partia przeróżnych paneli, będziemy mieli w tym samym czasie 21 jeden dyskusji. No nie jestem w stanie być na każdej i podobnie jak inni uczestnicy, ale faktycznie dzieje się bardzo dużo. I tutaj te tematy, które były podejmowane w ubiegłym roku, w tym roku będą zaktualizowane o nowe wyzwania przed jakimi stanęła polska gospodarka. Będzie oczywiście o cyfryzacji, o technologiach. Będzie także o geopolityce i demografii. Będą również dyskusje dotyczące finansów i inwestycji. Bardzo ciekawy temat od 12.30 dotyczący deregulacji, Be, uczestnicy będą sprawdzać, na ile ta deregulacja się udała w ciągu ostatnich miesięcy. Będzie również o energetycznej infrastrukturze krytycznej, czyli ten temat, który od lat jest jednym z głównych zagadnień na tego typu kongresach. No i oczywiście europejski przemysł obronny w obliczu tych wszystkich wyzwań, przed którymi się znaleźliśmy. No to w takim razie już wiemy, co, co kryje się pod hasłem Siła Dialogu. Marek Klapa jest na miejscu, czyli w Katowicach. I w takim razie jeszcze zaproszenie. 12.30 magazyn saldo, wydanie specjalne właśnie wprost z Katowic. Wprost z Katowic. Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów. Mogę jedynie powiedzieć, że porozmawiamy o elektromobilności. 12.30. Polskie Zapraszam. Radio 24. Gość Polskiego Radia 24. To teraz w jakiejś mierze też będzie o sile dialogu. Zawahałem się, ale już będziemy wyjaśniać w czym rzecz i to nie będą sprawy do końca gospodarcze, to nie będą sprawy do końca ekonomiczne. Choć, przepraszam, o ekonomii też pewnie wspomnimy, no bo różne działania mają swoje przełożenie również na ten aspekt ekonomiczny i no właściwie akurat nasz temat nawet całkiem, całkiem spore przełożenie może mieć.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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. W Gostyninie na Mazowszu powstanie nowa jednostka wojskowa. Wicepremier i szef MON Władysław Kośniak kamysz podkreślił, że trafi tam najnowocześniejszy sprzęt. To jest wielka inwestycja, za którą idą nie tylko etaty, stanowiska, możliwość zaciągnięcia się do armii służby dla Rzeczpospolitej, ale też wyposażenie w najlepszy sprzęt. Tutaj do Gostynina trafią wyrzutnie Chun Mo, składane może nawet w 80% w Polsce, z produkcją pocisków rakietowych, która będzie się odbywać w Polsce. Polonizujemy w ramach programu Pomarka wieloprowadnicowe, wyrzutnie rakietowe do obrony Rzeczpospolitej. Mówił minister obrony, docelowo służbę w jednostce w Gostyninie pełnić będzie około 800 żołnierzy wojsk rakietowych. Teraz w informacjach Węgry, gdzie 9 maja odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Lider zwycięskiej partii TISA, Peter Młodzior, zostanie wówczas zaprzysiężony na szefa rządu. Deputowani i nowy premier będą składać przysięgę przy znajdującej się w budynku parlamentu tzw. Tak Świętej Koronie, czyli insygnium władzy świętego króla Stefana. Nielegalną fabrykę tytoniu zlikwidowali śląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Działania prowadził Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji, fabrykę zlikwidowano w Pabienicach. Zabezpieczone zostało 16,5 tony krajanki tytoniowej. Ponadto komponenty wykorzystywane do produkcji papierosów, profesjonalną aparaturę do cięcia tytoniu oraz środki farmaceutyczne. Szacuje się, że straty skarbu państwa mogły sięgnąć blisko 22 milionów złotych. Na razie w sprawie zatrzymano 33-letniego mężczyznę. Usłyszał on już zarzut paserstwa wyrobów akcyzowych. Oddaj krew, odbierz drzewko to hasło akcji organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przez Leśników oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Lubelscy leśnicy chcą symbolicznie podziękować krwiodawcom przekazując im sadzonki drzew leśnych. Mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Za 27 minut południe... Ministerstwo cały czas wspiera sportowców, mamy działający system stypendialny, wypłacamy wszystkie pieniądze, które są po naszej stronie. Tak mówił Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Jeśli na tym etapie nie miał zamiaru wypowiedzieć umowy, mógł ją zawiesić. Jest bowiem ogromne ryzyko, że promowanie dalej wartości olimpijskich zonda krypto w tle będzie narażało PKO na dalszą utratę wiarygodności i zaufania społecznego. W nocy ktoś powinien zakryć neon tej firmy na Centrum Olimpijskim do momentu aż wokół sponsora PKOL. Rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości natury prawnej i etycznej. To z kolei mówił no, nasz były e, olimpijczyk Robert Korzeniowski. A jaka jest odpowiedź, czy też jakie jest stanowisko samego PKOL-u? Polski Komitet Olimpijski nie planuje na razie zerwania umowy z Zonda Krypto. Tak deklarował jego prezes Radosław Piesiewicz.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 Dzień dobry. Ja wspomniałem o pana słowach, o pana no, bardzo zdecydowanej wypowiedzi e, dotyczącej postawy e, pko -lu. No to dodam jeszcze jedno zdanie. E, wydaje się, że pod takim kierownictwem Radosława Pisiewicza i na jego zasadach etyczno-biznesowych zmierzamy w stronę przepaści. E, rzeczywiście to, co się dzieje w tej chwili wokół zonda krypto, no i tych pieniędzy, którzy, które mieli otrzymać olimpijczycy, e, to jest rzeczywiście...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 i za to trzeba zapłacić. Ale stawianie znaku równości, z zonda krypto i przygotowanie olimpijczyków, wysłanie na igrzyska, albo, albo brak takiego przygotowania i wysłania, no to jest kolejne kłamstwo. To jak w takim razie w przyszłości powinno wyglądać to finansowanie pko u Rzeczywiście tych sponsorów powinno być jak najmniej. Albo powinno to być oparte na bardzo rygorystycznych zasadach. Albo, bo takie głosy też się pojawiają, skoro ministerstwo płaci no, nawet te 180 75 milionów złotych rocznie, to być może ci sponsorzy w ogóle nie są potrzebni również dla czystości funkcjonowania takiej instytucji jak PKOL. Sponsorzy są potrzebni. i Każdy Narodowy Komitet Olimpijski opiera się na sponsorach. Tylko to muszą być rozważne, zrównoważone programy aktywowania sponsorskiego. Myślę, że naprawdę mamy mnóstwo firm na rynku polskim i tych z udziałem Skarbu Państwa, i tych prywatnych, które są gotowe, żeby łączyć wartości swojej firmy z wartościami olimpijskimi. Tylko to trzeba robić w sposób nienachalny, nie nadużywający wizerunku sportowców i długo. Dystansowy. Dzisiaj jestem przekonany, że jeżeli dojdzie do zmiany w PKO-lu, jeżeli dojdzie do zmiany na stanowisku prezesa, zmiany myślenia, zmiany działania, to bardzo wielu partnerów się zaangażuje nie powiem, że ma być ich dużo albo mało. Oni mają być wiarygodni, oni mają być naprawdę z partnerami, którzy chcą robić coś ważnego dla ruchu olimpijskiego i z ruchem olimpijskim, ale też nie uzurpować sobie miana tych, którzy przygotowują drużynę olimpijską do startu. Są przygotowani odbywają się w związkach sportowych i tam oczywiście sportowość się mogą aktywować e, i to jest olbrzymia przestrzeń, ale przygotowania się nie odbywają w, w Komitecie Olimpijskim, bo w Komitecie Olimpijskim jest e, e, drużyna wysyłana, jest e, drużyna wspierana, tam się odbywa ślubowanie, no i nie chcę się tutaj za bardzo powtarzać, ale to są, to są dwa inne procesy.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 Dziękuję bardzo.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 I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca. Dołącz do nas. www.całymżyciem.pl Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.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 Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18.00 zapraszają Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.